Minęła 21. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Marzena Godon, niejasna sytuacja w Cieślinie Ormus, polityczne dylematy członków Prawa i Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jutro kulminacja obchodów stulecia radiowej jedynki, spektakl muzyczny Wiek Radia. Polska popiera działania na rzecz odblokowania cieśniny Ormus. Przekazał polski resorty dyplomacji MSZ podkreśla jednocześnie, że kluczowe jest utrzymanie zawieszenia broni i deeskalacja napięć na Bliskim Wschodzie. Szef MSZ Radosław Sikorski wziął udział w międzynarodowej wideokonferencji z udziałem przedstawicieli blisko 50 państw. Spotkanie dotyczyło właśnie kryzysu w Cieśninie Ormus i możliwości przywrócenia swobody żeglugi na tym strategicznym szlaku. Uczestnicy zgodzili się, że obecna sytuacja zakłóca globalne dostawy surowców i uderza w gospodarki na całym świecie. Polska zadeklarowała wsparcie dla działań zmierzających do trwałego otwarcia cieśniny, zaznaczając, że warunkiem powodzenia jest utrzymanie rozejmu i dialogu między Teheranem a Waszyngtonem. Tymczasem sytuacja w cieśninie Ormus jest niejasna. Irańskie władze poinformowały, że w związku z zawieszeniem ognia między Izraelem i Libanem szlak został bezwarunkowo otwarty dla żeglugi. Na razie nie wiadomo jednak, jak odblokowanie przeprawy będzie wyglądać w praktyce.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 Wybrzeża, Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Prezydent USA przekazał, że Iran zobowiązał się nigdy więcej nie zamykać cieśniny Ormuz. I ceny ropy gwałtownie spadły, a notowania amerykańskich giełd poszły w górę po tym, jak irański minister spraw zagranicznych oświadczył, że Ormuz będzie całkowicie otwarta dla tranzytu handlowego na czas obowiązywania zawieszenia broni. Stowarzyszenie Rozwój Plus ma działać merytorycznie na rzecz poparcia Prawa i Sprawiedliwości przekonuje Olga Semeniuk-Patkowska z PiS. Posłanka, która przystąpiła do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego zapewniała w Polskim Radiu 24, że nie planuje opuszczać PiSu.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 Dobra koalicja rządowa działa na zasadzie współpracy i dialogu, a przemoc w koalicji jest szkodliwa. Tak mówi minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wcześniej premier Donald Tusk mówił, że sprawa głosowania nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski będzie testem lojalności koalicyjnej i zagroził Polsce 2050 pożegnaniem z rządem, jeśli partia zagłosuje za odwołaniem Henning-Kloski.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 na nałęcz nie powiedziała wprost jaki klub będzie głosować zaznaczyła jedynie że głosowanie będzie odpowiedzialne klub samodzielnie podejmie decyzję w tej sprawie a głosowanie nad wotum nieufności ma się odbyć na kolejnym kwietniowym posiedzeniu sejmu rząd chce chronić środki obywateli To są aktualności jedynki Oszustwa i prania brudnych pieniędzy dotyczy śledztwa prokuratury regionalnej w Katowicach w sprawie Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zapowiedział kolejne działania wobec oszustów na rynku kryptowalut. Rząd chce chronić środki obywateli, chce chronić ich możliwość inwestowania, ale jednocześnie jak mamy dobre narzędzie, które chcemy wprowadzić jako prawo, prezydent blokuje tą ustawę i ma także popleczników, którzy głosują za tym, żeby nie odrzucać weta prezydenta. To sytuacja potwornie niebezpieczna. Według danych prokuratury regionalnej w Katowicach poszkodowani przez zonda krypto mieli stracić co najmniej 350 milionów złotych. To będzie kulminacja obchodów stulecia radiowej jedynki. Jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie Odbędzie się wyjątkowy koncert, spektakl właściwie muzyczny Wiek Radia, mówi dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra. Wyjątkowy koncert, który opowiada historię tych stu lat muzyką. Będą nam towarzyszyć wspaniali soliści Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Rahim, Fokus I zabrzmi muzyka, którą słuchacze Jedynki na pewno znają i na pewno lubią, ale zabrzmi ona w trochę innej wersji przygotowanej przez Luka, czyli Łukasza Rostkowskiego. Początek koncertu jutro o 17.00. Wydarzenie będzie transmitowane w Radiowej Jedynce. To aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Uwaga, przymrozki w nocy. Temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. Ostrzeżenia dotyczą województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz północnych krańców województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W nocy na północnym wschodzie i południu kraju możliwe słabe przelotne opady deszcza, wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami mgły. Temperatura od 2 do 5 stopni na przeważającym obszarze Polski. Wiatr słaby. Klimat. Dobra jest jakość powietrza prawie w całym kraju. Jedynie w Łomrze Jeleniej Górze umiarkowana w Trzebnicy dostateczna. Ponad 15% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Prąd produkowany jest głównie z węgla. Jedynka Polskie Radio.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 Dzień dobry, to Leczek Jażdewski, witam w Kwestii Spornej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaka będzie przyszłość Węgier. A moimi państwa gośćmi są Krzysztof Warga, pisarz-falitonista Newsweek Polska. Dzień, Dzień dobry. dobry. Oraz Wojciech Przybelski, redaktor naczelny Wicekrat Insight i Fundacja Republika. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, no to może porozmawiajmy o tym, dlaczego Wiktor Orban przegrał te wybory. Krzysztof, ty jako półwęgier, może masz jakieś no, przeczucie. Bo... Ty się nie spodziewałeś chyba. czy nie, ja spodziewałem się wygranej i Tisy. Ale nie spodziewałem się większości konstytucyjnej. To po pierwsze. To jest pierwsze duże zaskoczenie. Drugie jednak zaskoczenie, że przychylałem się do teorii, że Orban będzie próbował coś zrobić, tak? Że... Że to jest człowiek, który nie może się pogodzić z klęską, nie może po prostu odejść i powiedzieć, przegrałem, e, gratuluję, tylko że będzie chwytał się wszystkich możliwości. Ale zrozumiałem na kilka dni przed wyborami, że on raczej już nie może chyba e, w sposób siłowy nawet powstrzymywać tej fali. Mam na myśli tutaj sekwencję kilku zdarzeń, które miały miejsce, czyli pojawienie się całej serii filmów dokumentalnych na temat korupcji i bizantyjskiego stylu życia rodziny Orbanów oraz... Takie okazanie nieposłuszeństwa ze strony policji i wojska, czyli mam, mam na imię... Sylwestra, Sylwestra, Palinka. Palinkarz. Tak, tak. oraz Bencesabo, czyli mhm. śledczy z węgierskiego FBI tak zwanego, czyli policjant, który ujawniał, że, że rząd usiłuje za pomocą służb hakować Tisę, a, a kapitan Palinkarz, to jest bardzo ciekawa postać, dlatego, że ja jakby śledzę jego karierę i jeśli mamy tutaj minutę, to bym chętnie powiedział o tym, bo to jest człowiek. Pamiętamy, że Peter Modior wyszedł z systemu Fidesowskiego, tak? Natomiast Palinkarz był takim wojskowym bohaterem Fidesu na dobrą sprawę, dlatego, że on występował w programach rekrutacyjnych, filmach propagandowych, był takim czołowym żołnierzem węgierskiej armii i on w pewnym momencie stał się sygnalistą, który opowiedział o tym, co się dzieje w węgierskiej armii, jak syn Orbana Gaspar. Orban z tylnego siedzenia po tym, jak przeżył iluminację religijną, chciał zorganizować misję wojskową w Czadzie. No i pokazał jakby no, straszny problem etyczny, który panuje w węgierskiej armii. I ci dwaj panowie stali się bohaterami. Czyli zdradzili e, Orbana, zdradzili Fidesz i przeszli No tak, a kiedy jesteś autokratą i widzisz, że wymyka ci się z rąk policja i wojsko, to wydaje mi się, że zaczynasz czuć naprawdę już niepokój i taką świadomość, że tego się nie da odwrócić, zwłaszcza, że nastroje były rewolucyjne już i nawet Telex, czyli główny taki portal niezależny, pisał o tym, że jeżeli TISA nie wygra, no to będzie rewolucja. No tak, było oczywiście też ten y, słynny dokument Cena Głosu, gdzie się okazuje, że nawet narkotyki nie tylko ziemniaki rozdawano po to, żeby przekonać do Orbana. Wojtku, ty byłeś w Budapeszcie, no chyba do końca nie wierzono w to, że to zwycięstwo będzie aż tak wspaniałe. Jakie to, jakie to było uczucie w ogóle być w tym momencie tam i co, co ty tam widziałeś? W gronie wyborców, w gronie także dziennikarzy było niedowierzanie. Zresztą to było odzwierciedlone w nagłówkach prasowych, które się w mediach drukowanych okazywały następnego dnia, także w Polsce, bo do końca tego wieczoru nie wszyscy zrozumieli, co się dzieje. Nasza koleżanka zresztą napisała, na redakcyjna koleżanka, Luca Szoltes napisała taki, taki tekst yy, zgodny z tym, co mówił Krzysztof Warga. Nastroje były rewolucyjne i tego wieczora niektórzy mówili sobie szczęśliwego nowego roku. To jest takie no, nowe pozdrowienie, przynajmniej w tym tygodniu obowiązujące. No to pół żartem, pół serio, ale oddające nastrój Właśnie, rewolucyjny, bo wydarzyła się bardzo duża rzecz. Tego wieczoru oczywiście panowała też atmosfera fiesty. Znaczy i fiesty, i nastrojów no quasi chuligańskich, więc być może gdyby Viktor Orban zrobił cokolwiek innego niż to, co zrobił, to mogłoby wybuchnąć. To, to, to się czuło na ulicach, a, a zamiast tego obydwaj przywódcy wzięli pełną odpowiedzialność. I tutaj... No dobrze, jeżeli mam się o coś wspierać, to powiem tak, że Wiktor Orban zachował się jako odpowiedzialny przywódca. Zadzwonił do Petera Madziara i powiedział gratuluję zwycięstwa, a Peter Madziar potem w przemówieniu wieczornym powiedział Wiktor Orban także bierze odpowiedzialność za państwo, ja tutaj zamieniam się z nim na, na tronie, <grym>, nie na, na fotelu premiera, tylko na tronie królewskim Węgier. I, yy, I teraz Wiktor Orban i ja będziemy nadal od, odpowiadać za to państwo. Więc w pewnym sensie wydarzyła się rewolucja i się nie wydarzyła. Niektórzy mówili o większości konstytucyjnej, niektórzy nie. Do końca no, trzeba było poczekać na te liczby, zanim one się nie zaprezentowały, za, zanim to nie zostało policzone, zanim też nie zostało dopilnowane, bo. To Budapesz oczywiście celebrował, ale ogromna praca została wykonana chyba po raz pierwszy w historii Węgier, nowoczesnych od 1956 roku, powiem tak dużymi słowami, na prowincji, ale na prowincji dokładnie. Ja śledziłem jeden z portali, który został założony do tego, żeby pilnować wyborów. Żeby ludzie mieli okazję na żywo nagrywać i raportować jakiekolwiek nieprawidłowości. Węgrzy przypilnowali swojego procesu demokratycznego po raz pierwszy. Po raz pierwszy w, taki stopniu, w, takim, w, ta, w takim stopniu. I myślę, że to jest ważniejsze nawet niż ta atmosfera w Budapeszcie, która oczywiście pierwszy raz od bardzo dawna, y, taką, takie uczucie w poniedziałek rano, kiedy wracałem po nieprzespanej nocy na lotnisko, że nie chciałem wyjeżdżać z tego miasta. A, a uwierzcie mi, że za każdym razem, przez no, dziesiątki lat, jak jeżdżę do Budapesztu, to, to za każdym razem odczuwałem wcześniej ulgę przez te, powiedzmy, no, 15 lat. Miałem takie wrażenie duszności. A teraz Energia, która tam była, no była naprawdę uzależniająca. Słuchajcie, chciałem też chwilę poświęcić, bo no mówi się Orba przegrał, ale gra się tak jak przeciwnik pozwala. Peter Major narzucił taki styl kampanii, takie, taką tematykę, narrację, tchnął nadzieję w ludzi, którzy, ty tu Wojtku wspomniałeś, o takiej beznadziei, która panowała poczucie, myślę, klęski po wielu już zapowiadających się możliwych rozstrzygnięciach pozytywnych dla ówczesnej opozycji. Jednak były porażki. I jednocześnie ten człowiek sprawia, no jakby nie jest to chyba wzorzec jakiś moralny. Zasłynął tym, że nagrał swoją żonę i tak zaprezentował się opinii publicznej. Był jakimś tam średniego szczebla aparatczykiem Fidesu, ale jednocześnie jest chyba jednym z najlepszych w Europie takich no, kampanierów, takich polityków, którzy mają i charyzmę i potrafią też potrafią rozegrać bardzo trudną partię, mając dużo gorsze karty, tak? Wobec przeciwnika, który kontroluje całą sferę informacyjną. Krzysztof, ty patrzysz na, na Madziara? No ty go, ty go rozumiesz, tak? Ty możesz nam powiedzieć, co ty słyszysz, jak go słuchasz i co ty widzisz, jak, jak, jak na niego patrzysz. Co to to ja, ja w ogóle jest? Ja, znaczy, e, on był jakby z drugiego szeregu politykiem Fidesu, ale był politykiem unijnym, tak? To znaczy on pracował w Brukseli, w, był specjalistą od dyplomacji europejskiej, ergo był człowiekiem i nadal jest, który jest zorientowany w polityce europejskiej. Natomiast są dwa elementy według mnie, które e, zadecydowały, o jego zwycięstwie. Pierwsza to jest właśnie prowincja i prowincji należy poświęcić tu kilka minut. Dlatego, że jak wiemy Węgry dzielą się na Budapeszt i prowincje. Ten, kto wygrywa na prowincji wygrywa na Węgrzech. To, że Modior został odcięty od mediów państwowych, publicznych, masowych, to właściwie wyszło na plus. Dlatego, że on zaczął od mediów społecznościowych, ale on później poszedł na te prowincje, często nawet piechotą. I wykonał gigantyczną pracę w terenie. Dlatego, że do tej pory no, opozycja y, poprzednia, jakby, czyli taka koalicja dziwna, gdzie byli i Jobbik, i socjaliści, i właściwie wszyscy, którzy byli przeciwko Orbanowi, no, to był konglomerat po prostu trochę przegrywów. No. Natomiast y, i ci politycy węgierscy mieli tendencję do tego, żeby siedzieć w studiach telewizyjnych. No. Natomiast on poszedł po prostu, miał po cztery spotkania pod koniec kampanii, po sześć spotkań w najmniejszych miejscowościach. Twarzą w twarz z ludźmi, a ja że jak powiedziałeś, jest świetnym kampanierem, tak to nazwałeś, po prostu jest elokwentny, świetnie mówi, ma dobry kontakt, no to on kupował, jakby chwytał za serca tych ludzi. Potrafił odgrywać różne role, bo był y, też nowoczesnym facetem, który chodził na koncerty hip-hopowe, ale y, jak było święto y, narodowe 15 marca, to występował w klasycznej, takiej Otillo, kurce huzarskiej i y, y, Prowincja to jest jedna rzecz, którą on zdobył. Według mnie on zdobył po prostu z marszu i e, to było świetne. A druga rzecz to jest to, że on właściwie używał retoryki narodowej. E, I to była kampania, znaczy pewnie tutaj często e, myślimy o tym, że to jest taki liberalny facet, E, który no, progresista właściwie, e, a nie, on jest po prostu prawdziwym Węgrem, to znaczy jest konserwatywnym, tradycjonalistą, nowoczesnym konserwatystą, tak? ale jednocześnie wiedział, że on musi Orbanowi zabrać tę całą przestrzeń narodową. Czyli coś, na czym się Fidesz budował. I Orban się budował e, w czasie drugiej swojej e, kadencji szczególnie, tak? Na czym się zbudował Fidesz po ten dosyć żałosnym upadku socjalistów Ferenca Dziurciania? Na Dumie Narodowej, o. I e, Peter Modior e, grał na Dumie Narodowej przede wszystkim. E, szczególnie pod koniec kampanii. Ja obejrzałem e, jego wiedz w Debreczynie, ten finałowy jakby... Kampań za Robesied, czyli przemowa na zakończenie kampanii, no to to był po prostu wiec dumy narodowej. I to według mnie było niesamowicie ważne. Wojtku, pokrótce, jakie ma poglądy Peter Modzior? Co, co my wiemy o jego światopoglądzie? Pamiętajmy, że w każdym kraju liberalizm, bycie liberałem, bycie nowoczesnym Europejczykiem Skąd się bierze? Na Węgrzech bierze się z historii no, pewnego rodzaju nacjonalizmu, to, to też jest historia liberalna, czyli od Koszuta to jest nowoczesne wcielenie koszuta. Wcześniej... Jezu, no właśnie to mówiłem. tak no. Wysłałem tekst do redakcji, gdzie napisałem, przepraszam, że się wtrącam, no skoro właśnie. jest to kwestia sporna, gdzie pozwoliłem sobie nazwać yy, Modiora nowym koszutem, nowoczesnym koszutem i to, co zrobił nie rewolucją czytałem. kwietniową. Nie je czytałem jeszcze. Nie, bo nikt tego nie, nie czytał. Sporna, ja się z, z, z tekstami, które jeszcze się nie zostały ukazane. Tak, ale chodzi o to, że to naprawdę, no, spierajmy się, to jest kwestia sporna. Wójcie. Że on jest naprawdę nowoczesnym koszutem i zrobił rewolucję tylko, że bezkrwawą. Tak. No więc yy, przeczytajcie tekst, którego nie czytałem, a z którym już się zgadzam w kwestii spornej. E, Krzysztofa Wargi o Peterze Madżarze jako właśnie w nowoczesnym koszucie, pewnego rodzaju dmowskim. No, to, znaczy już, to już za daleko o. może, za daleko. <gry> ale, ale jak sobie wyobrazić pewnego rodzaju Rys ideowy, z którego to wyrasta i emocje społeczne, które temu towarzyszą, to, to jest bardziej po tej stronie niż po jakiejś innej. Więc to z jednej strony sobie musimy wyobrazić, z drugiej strony, no wiecie, ja osadziłbym to w takim kontekście i też bez ogródek powiedział, że to jest 89 rok Węgier, dopiero teraz w 89 roku, to takie taka porównanie jest dotyczące i zanim to osadzam dopiero tego Madziara w kontekście, to jest, chcę powiedzieć, to jest ważne. On należy do systemu oczywiście, w ktu, który już od jakiegoś czasu był e, nominalnie demokratyczny, ale, ale no, Węgry, Węgrom zajęło 10 dni to, co zajęło Czechom 10 miesięcy, a Polakom 10 lat, czyli 89 rok i, i zmiana. Rewolucja. Węgry przeszły te zmiany jakby bezobjawowo. W jakim sensie były też dla nas dlatego porównaniem, bo było w miarę dobrze, relatywnie dobrze. I jeszcze inwestorzy przede wszystkim wybierali Budapeszt i Pragę, a nie Warszawę w tych latach, które były dla Polski bardzo ciężkie i które konsolidowały pewne doświadczenie społeczne, które my przeszliśmy. Dlatego mówiłem na początku o tym przebudzeniu społecznym, bo no w jakim sensie ja też odbieram wiele, wiele z tego, co się działo za, za czasów Orbana, premiera Orbana, jako taką kontynuację bycia no, no, konserwatyzmu takiego, ale powiedzmy no, behawioralnego. Po prostu się Węgrzy dostosowywali, a, nie, a nie, nie brali w swoje ręce spraw własnego kraju. No i on on jest tą historią. Do dwa lata temu jest też tą historią. Jest Peter historią Madziar. Peter Maziar, jest taką historią, człowieka, który jest też, powiedzmy, z dobrej rodziny, z tradycjami politycznymi. W jego rodzinie mamy przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, był tam też prezydent. Prezydent Madl był jakoś, jest spokrewniony. jakoś. Tak, ten, tak, jest. Nie, więc on ma... Budapesztyńska inteligencja, tak dokładnie, bym powiedział. Pra Prawnicy, po porządni ludzie, znaczy to jest odwrotność oczywiście jak człowieka z prowincji, Wiktora Orban'a, ale to jest człowiek, który korzysta z kariery, która jest bardzo typowa, po prostu się dostosowujesz, masz dobre życie, karierę, bardzo fajne zdjęcia, podróże po świecie, fajna żona. Płynął z prądem i nagle postanowił wszystko rzucić i pójść pod I, I teraz tak, pytanie, ile z tego zostało i co się zmieniło w ciągu tych dwóch lat? I myślę, że ta historia zmiany jest najciekawsza i do, dopiero do opowiedzenia, bo ta historia zmiany idzie w dwie strony. On zmienił jako przywódca, on on został przywódcą dlatego, że był w dobrym momencie, w dobrym czasie i miał te talenty, które dobrze sprzągł z rzeczą, która już się na Węgrzech działa. To była zmiana, rewolucja kulturowa w jakimś sensie, związana też z mediami społecznościowymi, z internetem, na, na czele której stanął nagle przywódca polityczny. Tak bym to o, określił. I teraz ile, on, ile z tego będzie jego, starego Petera Madziara. A ile będzie tej nowej rewolucji? Jak to jest skonsolidowane? To jest szare, szalenie ciekawe. To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence. Polskie Radio. Jedynka. If you want something to play with go and fight yourself a toy Maybe my time is too expensive And I'm not a little boy If you are serious Don't play with my heart It makes me furious But if you want me To love you Then baby I will Girl you know I will Tell it like It is Don't be Ashamed Let your be your guide But I Know deep down inside of me I believe you love me So forget your foolish pride Life is too short to have sorrow To jest kwestia sporna. Rozmawiamy o tym, jaka przyszłość czeka Węgry. A moimi państwo gośćmi są Krzysztof Warga i Wojciech Przybylski. Węgry ogólnie no, nie są w najlepszym stanie, tak? szczególnie prowincja. Można powiedzieć, że ta chyba relatywna na tle państw regionu stagnacja gospodarcza była także tą przyczyną, dla której część wyborców Fideszu się odwróciła ostatecznie od Orbana. Peter Major no, nie jest polskim Balcerowiczem, on raczej jest z tych, który obiecuje tu podwyższenie emerytur, to obniżenie podatków. Węgry są uzależnione od rosyjskiej energii. Czy, czy ten nowy premier będzie miał jakieś pole manewru przy takim długu publicznym chyba 80% yy, Wojtek Przybylski, czy ty nie masz obawy, że on tak rozdmuchał te oczekiwania, że będzie bardzo ciężko mu poza może rozliczeniami je zaspokoić, a państwo mhm. też, no cała struktura państwowa jest podporządkowana jednej partii, więc tam mhm. nie ma w zasadzie swoich ludzi jak ty sądzisz, on sobie z tym wyzwaniem poradzi? Ja będę polegał na ludziach którzy się na tym nieco lepiej znają będę przytaczał między innymi słowa Andrasza Shimora byłego szefa banku, Narodowego Banku Węgier, z którym rozmawialiśmy nie dalej, jak, jak w poniedziałek na, na portalu Visegrad Insight, ale też z całą plejadą ministrów, doradców TIS-y spotykaliśmy się i rozmawialiśmy jesienią w, w ramach takiego właśnie pol, polsko zamkniętych polsko-węgierskich narad o tym, co to może być i co z tym zrobić. I ludzie ci, którzy zajmowali się gospodarką, bankiem centralnym, są doradcami TIS-y. Nie są, nie są tutaj pesymistami w tym zakresie, więc nie, niepotrzebny jest im Balcerowicz w takim znaczeniu, że gospodarka nie ma się źle. Gospodarka ma się całkiem dobrze. Finanse publiczne są wydrenowane, kufry są puste, to prawda, ale oni uważają, są zdania, no zobaczymy, przetestujemy to oczywiście, że w dużej mierze pobudzi się w wyniku tych wyborów i w wyniku polityki nowego rządu e, optymizm konsumencki, Optymizm inwestorów, także przedsiębiorców w kraju, a samo zlikwidowanie patologii, o których mówiliśmy przed chwilą oraz tutaj, tutaj jest rola dla Balcerowicza, uwaga, uproszczenie podatków, uproszczenie, niekoniecznie obniżenie, bo w tej chwili ręczne sterowanie Orbana gospodarką sprowadzało się też do tego, że określone przedsiębiorstwa płacą dodatkowe daniny, bo przyciska ktoś guzik, lub pewne sektory, które są preferowane raz, a potem są niepreferowane, dostają dodatkowe no de facto kary podatkowe. O czym się mówi w tej chwili to uproszczenie, czyli wyprostowanie systemu podatkowego w taki sposób, by rzeczywiście konkurencyjność czy pomysłowość i przedsiębiorczość, przedsiębiorstw decydowała o ich późniejszym sukcesie i decyzjach inwestorów, które przyniosą finansową poprawę, by te obietnice projekty zrealizować. Oczywiście od to będzie jeden z pierwszych kroków. Jest bardzo ciekawe, po jakich ludzi sięgnął e, Peter Madziar, Shadow Minister to są ci ministrowie cieni, czy gabinet, no, cieni, gabinet, gabinet, cieni. Cieni, gabinet cieni, No on cieni. tam ma kilka rozpoznawalnych nazwisk. Tak. Ale też takich, których byśmy pozazdrościli, ale pozazdrościlibyśmy ich w Polsce. Znaczy Pan ja nie Kopitan, wiedziałem o Istwanie, ale Istwanie kapitanie właśnie. Tak, to jest wiceszef wice Szela i to globalnego, jest światowego, globalnego tak, Szela. Tak, tak, nie, nie węgierskiego. Ta, tak? To jest na przykład właśnie Pytanie jest... No, być może będzie ministrem finansów może, czy gospodarki, zobaczymy. prawda? Ten gabinet cieni jest znany. Jest Anita Orban, która jest no, zawodowo... powiązana z Wiktorem Orbanem. Nie, Romulus Sendi, tak, który był dowódcą Armii Węgierskiej. Więc on zorganizował tam... To nie jest tak, że to są no-name'y wyłącznie. Tak. Ma tam kilka takich nazwisk, którzy są fachowcami, czy od ekonomii, czy od wojska, czy od polityki zagranicznej. A on sam jednak potrafi się poruszać po Unii Europejskiej, no bo w końcu tam pracował. Tak, ale to y, szefostwo jest bardzo ważne i ta y, linia kierownicza jest bardzo ważna i ten program, który będziemy widzieć, jak, jak on teraz będzie wdrażany w życie, a, a jednocześnie to są ludzie, którzy będą musieli zarządzać y, całym aparatem państwa i społeczeństwem, z którego nie da się tych wszystkich, którzy byli uwikłani, no jakoś nie wiem no wysłać, wysłać po prostu gdzieś. w kosmos, jest tak? to, i, A to jest, jest wielka... wielka armia po prostu, kilkaset tysięcy Więc pewnie. To jest chyba urzędników różnego szczebla. Więc to jest największe wyzwanie, w jaki sposób zarządzić także tym kapitałem niegdyś państwowym, publicznym, który został przekazany w ręce prywatne dziś, no na, do tej pory y, sprzyjające, czy zależne od partii Fidesz, by nagle oni myśleli i zarządzali tym kapitałem w taki sposób, żeby on przynosił dobro publiczne, jakby po prostu ja, dobro narodowe. Ja myślę, że wielu z tych Przyszto urzędników i ludzi systemu Orbanowskiego przejdzie na strony Tisy. Jestem, jestem właściwie It... prawie pewien, bo są przykłady z historii, to, Czy to jest, podam brutalny przykład, ale przecież kto stanowił podstawy systemu komunistycznego po 45 roku? Ludzie ze służb strzałokrzyżowców, no, no e, którzy przeszli, strzałokrzyżowców skrajna prawica, skrajna tak, prawica która faszyści. przeszła na stronę komunistów, tak? bo nie miała wyboru. Tak, no, no, ta chcę ta powiedzieć tutaj sprawę. jedno zdanie, dosłownie mówię, bardzo ważne, po 16 latach, Opozycja nie wie jak rządzić, dotychczasowa opozycja, czyli na kim się musi opierać aparat państwowy. Oczywiście musi być od nowa, mu muszą być nowi liderzy i ten e, z doświadczeniem, to też jest ważne, że to nie są po prostu nowe twarze, to są ludzie, którzy byli w tym doświadczeniu, którzy przeszli pewną drogę oczyszczenia, może do tej pory w przypadku niektórych, no, tak jak Peter Madziar jest tego symbolem, ale żeby państwo sprawnie działało nadal, potrzebuje tych kadr. Ja mówię jeszcze o sektorze prywatnym, bo to jest cały, to już nie urzędnicy, ale tak jak no wiele tych wiem, fundacji zostało założonych, de facto w rękach ludzi wprost związanych z Fideszem. Jak te fundacje, czy kapitał prywatny, który skorzystał na rządach Orbanach bezpośrednio, to został, to majątek publiczny został czasami rozkradziony, jak rozwiążą ten kłopot, żeby nie stracić z drugiej strony w gospodarce narodowej i też społecznie nie doprowadzić do podziału, ale jednak doprowadzić do jakiejś sprawiedliwości, no to nie mam, nie mam na to do, dobrej odpowiedzi, ale wiadomo, że to jest kwestia kluczowa. Być może oportunizm tutaj będzie dobry, dobrą wskazówką. Tak jak ci ludzie wchodzili oportunistycznie w ten system, tak teraz może będą chcieli oportunistycznie przejść na drugą stronę. No. Trochę można powiedzieć, że najmniejszymi żołnierzami tej rewolucji po 89 w Polsce to byli komuniści byli, którzy, którzy się prze, przefarbowali i służyli wiernie demokracji i kapitalizmowi, ale doprowadziło to do pewnych napięć właśnie związanych z tą sferą symboliczną, tak, dekomunizacja, lustracja. Pewnie teraz nie ma tego odpowiednika, bo to jednak to nie było państwo chyba aż takim stopniu no, pozłąkowane służbom specjalnym no i, i jednak była to dysfunkcyjna demokracja hybrydowa. Ale pytanie, czy brak niezbędnej rewolucji moralnej, tak, to bo trudno będzie wszystkich wsadzić do więzienia i, i rozliczyć, nie doprowadzi potem do jakiegoś napięcia i, i rozczarowania tą rewolucją. Znaczy rozczarowanie może uważasz? być, bo emocje są tak rozbujane i oczekiwania są tak, tak duże, że być może nie da się ich po prostu spełnić z poniedziałku na wtorek. Tak? E, bo to jednak był wielki zryw na przykład młodzieży. To jest, to jest według mnie jedna z naj, jeden z najważniejszych elementów zwycięstwa, że młodzież się masowo ruszyła, tak? I młodzież, dla której hasło Moczkosz Fides, czyli brudny Fides, stało się takim cool, czym powiedziałbym, zawołaniem, tak? Takim czymś modnym wręcz młodziorowi będzie bardzo trudno, bo rzeczywiście jego obietnice obniżyć podatki i dorzucić kasy obywatelom, no nie wiem. Nie wiem, jak to się da załatwić, tak? W państwie, które ma bodajże w Europie najwyższy VAT, jeśli się nie mylę, bo przecież pamiętajmy, że Modior, który zaczynał karierę w mediach społecznościowych przede wszystkim, między innymi przyjeżdżał do Polski. Ja do tej pory pamiętam ten moment, kiedy on przyjechał do Katowic, a później chyba też do Bielska Białej, nie jestem pewien, na pewno w Katowicach był w jakimś hipermarkecie. I, I robił tam filmiki, czy rolki, jak to się nazywa. I pokazywał produkty spożywcze w polskim Lidlu, biedronce Ile czy Ile kosztują podstawowe produkty spożywcze. Masło, mleko, ser, olej, nabiał, nie wiem, jajka, kurczaki i tak dalej. Tak? I okazało się, i pomidory, y i okazało się, że one w Polsce są tańsze niż na Węgrzech ze względu na o wiele niższy VAT na te produkty w Polsce, przy medianie zarobków w Polsce wyższej niż na Węgrzech. Ergo węgierski obywatel zobaczył, że Polacy nie dość, że taniej kupują pomidory, mleko, masło, etc., to jeszcze więcej zarabiają, więcej tych pomidorów i masło mogą sobie kupić. I... A kiedyś Polacy przyjeżdżali na handel do Węgier, bo tutaj ten Fornic to o było O to coś. chodzi, o to chodzi, że Węgry wchodziły po 90 roku, bo ta zmiana raczej w 90 roku się odbywała na Węgrzech, bez strukturalnego bezrobocia, bez wielkich PGR-ów, bo to już były spółdzielnie produkcyjne, jeszcze za Kadara zmieniono właściwie PGR-y na spółdzielnie, bez, mas bez armii stoczniowców i górników, tak? Z jedną z najlepszych chyba gospodarek w bloku wschodnim. A Polska, no, była biednym krajem, tak jak mi mówił polski dyplomata, który tam wówczas siedział, że Polacy i Bułgarzy dla Węgrów to byli tam, nie A wiem... A teraz Węgrzy są bliżej Bułgarii niż Polski. O to chodzi, tak? Mm. I, i te, te role się odwróciły. I to też strasznie jest frustrujące dla tych Węgrów. Więc te oczekiwania podniesienia poziomu życia też będą, wydaje mi się, kolosalne. I jak to się zepnie yy, Modiorowi, żeby dorzucić pieniędzy społeczeństwu, a jednocześnie obniżać podatki, myślę, że Unia Europejska jest takim kołem ratunkowym, które to on, on widzi na tym wzburzonym morzu. To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence. Program pierwszy polskiego radia.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 Czy ty uważasz, że ta klęska Fideszu, który był zawsze inspiracją, ja bym powiedział, że w dużym stopniu on kręcił PiSem, bo ten PiS Absolutnie. grał tak, jak mu, jak mu Orban zagrał. Linii. Czy ty uważasz, że faktycznie jest to coś więcej niż tylko utrata sojusznika? No PiS jest dzisiaj w opozycji. Wiadomo, że gdyby kiedyś prawica polska doszła do władzy, to żeby nie było tego kraju, który by ich krył y, razem z nimi na arenie międzynarodowej i wspierał te weta europejskie. Czy ty uważasz, że to jest rzeczywiście jakaś bardzo bolesna lekcja dla w ogóle polskiej prawicy i, i, i, i coś takiego, Pewien model funkcjonowania w polityce. Wydaje mi się, że to jest bolesna lekcja dla PiSu, y, który się nie spodziewał tej klęski, ale na usprawiedliwienie trochę ich powiem tyle, że elektorat Orbana też się nie spodziewał tej klęski. Że to trochę y, jednak ja oglądałem jakieś relacje z wieczorów wyborczych i zwolennicy Orbana byli zaszokowani, bo nie wiedzieli, o co chodzi, tak, co się stało, jak to. Więc PiS tutaj stracił tego silniejszego kolegę z podwórka tak naprawdę. Bo wiesz, jak to było na podwórku zawsze. Był ten mniejszy, słabszy, który podskakiwał do innych, ale miał z tyłu tego silniejszego kolegę. I w tym przypadku według mnie to Orban był silniejszym kolegą. Chociaż kraj cztery razy mniejszy od Polski prawie liczebnie, a, a, a to on jakby trząsł tym większym, tak? Oczywiście, Teoretycznie. Oczywiście, że tak. Potencja o oczywiście, że tak. No, przecież to Orban grał czarda a PiS usiłował go tańczyć do, do dźwięku muzyki granej przez kapelę Orbana. No, to jest dla mnie oczywiste, dlatego, że Orban wybitnie jest, tak jak zauważyłeś, wybitnym graczem, natomiast ci nasi nieszczęśni, yy, co by złego niech nich nie powiedzieć, to często są nieudacznikami, którymi łatwo emocjonalnie manipulować. Więc wydaje mi się, że to jest y, straszna klęska PiSu, który traci ważnego sojusznika i patrona też w pewnym sensie w Europie, tak jak oczywiście Towarzystwo w rodzaju Salwiniego, Marine Le Pen, FD, Voxu i tak dalej też traci jakiegoś duchowego przywódcę i natomiast jak to się przełoży na polską politykę bezpośrednio to trudno mi powiedzieć czy pojawi się polski Peter Modior nie jestem pewien, bo jednak on jest fenomenem na skalę europejską Znowu, znowu wybitny polityk na skalę europejską. Już z tak. Orbana teraz mają Madziara. Tak. I zobaczymy, proponuję, żebyśmy mm -hmm. się spotkali tu za 16 lat. <laughs> e, Dobrze, w tym jesteśmy studium, umówieni. E, kiedy e. będzie już po czterech e, kadencjach e, Petera Modiora i będziemy mówili, no, wreszcie odszedł. Tak? Trochę, trochę straszysz, trochę straszysz. <laughs> Wojtku, ale, ale Krzysztof Warga nawiązał do istotnego do tego wątku, o którym też już mówiliśmy trochę, o, o, o tym byciu zwornikiem, zwieraczem tej międzynarodówki populistów narodowych europejskich. Chociaż jest to trochę paradoks, prawda? Oksymoron. Czy ty uważasz, że to jest jakiś taki szczyt tego narodowego populizmu i teraz to jest klęska na skalę europejską tego projektu? Czy to jest wyizolowany temat węgierski i to nie będzie miało przełożenia ani na Le Pen, ani na pozostałe kraje? Um, odpowiem na to i dwie inne kwestie, czy trzy, trzy punkty. Um, Pierwszy dotyczy tego, co się będzie działo w tym, w tym środowisku i co w związku z tym z pisem. Drugi to szansa, jaka otwiera się przed polskim premierem w kontekście polityki europejskiej z Peterem Madziarem I trzecia jaka szansa otwiera się przed Polską także jako gospodarką i państwem w relacjach węgierskich. Pierwsza kwestia, o którą zapytałeś. To jest tak, że PiS się źle ustawił, wysyłając Nawrockiego albo realizując to, to pełne poparcie że dla Orbana. Wysłał. Może się sam wysłał, no ale sądzę, że on jednak ma ciągle złych doradców w dużej mierze, jeśli chodzi o to, co, ma, co powinien robić. W sensie Zamiast się ustawić w pozycji jako... Po klęsce Orbana, nadchodzącej klęsce Orbana, ten, który będzie opoką dla tego środowiska, to poszedł w długą i y, zaczął coś tam nie, z jednej strony pomagać Orbanowi, z drugiej strony pouczać Węgrów w kwestii rosyjskiej, która też alienuje go do, w stosunku do tych innych środowisk, zamiast wyczekać i z, znaleźć ten moment na przejęcie pierwszeństwa, którą. No, jak nie głosowałem na tego prezydenta, to jednak dobrze, żeby to w Polsce ogniskować środowiska, wszelkie siły polityczne, które są dla nas ważne nimi zarządzać. Nawrocki stracił tą, tę okazję, bo stał się znowu, on zamiast być kimś, kto rywalizuje i przejmuje pa pałeczkę, tutaj jeśli chodzi o politykę międzynarodową, prawicę europejską, no to stał się jednym z wielu, którzy stają w kolejce po, po selfie i niewiele Czyli z tego wynika. nie tylko wasal Trumpa, ale i wasal Orbana tak. i to, to tylko przegrana tak, no, pozycja. Morawiecki może mógłby próbować, prawda, tam na bazie tego europejskich konserwatystów i tak dalej, no ale tutaj Orban ma coś konkurencyjnego. Moim zdaniem to jest nie do poskładania dla polskiej prawicy, ale teraz szansę przed Donaldem Tuskiem jest taka, że będzie miał stolicę, która patrzy na Polskę, chce współpracy z Polską, jest tym państwem jako stolica, bo tam Europos mają niewielu stosunkowo, która jest siłą organizującą grę polityczną w Europie i to wzmacnia Polskę na arenie europejskiej, wzmacnia Donalda Tuska. O to nam zawsze chodziło, żeby mieć taką bazę w miarę ważnego państwa w środkowej Europie, która dopełnia naszych ambicji w regionie. Więc to są punkty dla Polski i punkty dla polskiego rządu. I w końcu jak mamy na tym skorzystać? Słuchajcie, nie ma polskich inwestycji, de facto nie ma polskich inwestycji na Węgrzech. Są jakieś węgierskie inwestycje w Polsce. To jest, to jest jeżeli my szukamy nowego modelu wzrostu dla Polski, bo źródła naszego wzrostu się w jakimś sensie wyczerpują, musimy inwestować, nasze przedsiębiorstwa, nasi inwestorzy muszą szukać nowych rynków, gdzie budują dobrobyt nasz i tych, tychże rynków, to Węgry są idealnym polem, jeżeli będzie to mądrze przemyślana inwestycja, zorganizowana i sponsorowana przez państwa i także ubezpieczona od, co jest bardzo ważne, od tych procesów, czyli zależna od tych procesów antykontrolacyjnych, korupcyjnych, które tam muszą się dokonać. Ostatnie słowo, Krzysztof Warga. Pierwsza wizyta Madziara ma być w, w Warszawie z spotkaniem z Tuskiem. Ty masz takie poczucie, że to coś dla Polski i w tych relacjach polsko-węgierskich dla ciebie szczególnie istotne, no myślę, że to, to może otiera? być jakiś rodzaj nowego otwarcia. On będzie najpierw w Warszawie i później przez Wiedeń do Brukseli ma, ma się udać, tak? gdzie będzie usiłował odblokować pieniądze. Również, o czym nie mówiliśmy, bardzo duże pieniądze z safe. E, dlatego, że to jest 16 miliardów euro, jak na taki nieduży kraj, to jest bardzo duże pieniądze, które akurat tam nikt nie chciał wetować, pieniędzy z sejf, ale Bruksela je przymroziła, bo ba, bała się, że zostaną no, rozkradzione pewnie, e, więc wydaje mi się, że tak, że to nowe może być otwarcie. E, że to nowy, może być nowy impuls relacji polsko-węgierskich, że to może być ten sojusz taki dosyć istotny w Europie, bo mamy do czynienia z dwoma proeuropejskimi politykami, mamy na myśli Modiora i Tuska, którzy jednocześnie pracowali w Brukseli, znają Unię Europejską, no bo wiemy kim był Tusk w Brukseli, a Peter Modior też był e, może mniej zdecydowanie znanym, ale jednak urzędnikiem unijnym. Więc to może być taki sojusz, taki jakiś zwornik, Coś, co będzie, mamy dwóch dynamicznych i charyzmatycznych jednak polityków. Jednego młodego bardzo, a drugiego, który chce pokazać, że jest młody. I może to być jakiś rodzaj pewnej odnowy liberalnej w, w Europie, w Unii Europejskiej. Więc myślę, że Modior też potrzebuje Polski a Polska nie może stracić szansy na ten taki sojusz właśnie z tymi odnowionymi Węgrami, które są pełne entuzjazmu i chcą wracać do Europy. Proszę Państwa, Węgry są dla nas bardzo ciekawą lekcją. Powiedziałbym, że są dwie lekcje. Pierwsza lekcja to jest o władzy, która staje się absolutna, staje się autorytarna i korumpuje, jak mówił Lord Acton, także absolutnie co przekłada się bezpośrednio na życie ludzi. Może nie od razu, może dopiero wtedy, kiedy okazuje się, że trzeba zapisać się do partii, żeby móc otworzyć biznes, może wtedy, kiedy nie da się znaleźć pracy, może wtedy, kiedy wszystkie źródła informacji są de facto zmonopolizowane. I to jest lekcja o tym, jak bardzo brak konkurencji, jak bardzo brak reguł, jak bardzo auto, taki może być autokratyczny model władzy, jak bardzo on niszczy państwo, a na końcu niszczy także społeczeństwo powoduje bardzo negatywne decyzje także w sprawach takich, bym powiedział, strategicznych, geopolitycznych, a nawet moralnych. Ale jest też lekcja opowieść o nadziei. Opowieść o tym, że demokracja nawet w warunkach, kiedy nie ma realnej konkurencji, kiedy tak naprawdę przeciwnik tego no, reżimu, można powiedzieć, dostaje strzał w stopę, a potem dostaje sygnał do, do biegu. Nawet w takich warunkach nie, nie, nierównej konkurencji udaje się, kiedy jest inspirujący lider, kiedy znajduje wiarygodną, ciekawą opowieść, która trafia w emocje, która przede wszystkim trzyma się przekazu, nie, nie ulega temu szantażowi reżimu, który w jakimś sensie się zwija, który zaczyna wierzyć za bardzo chyba w swoją wszechmoc, że nawet wtedy, kiedy pojawi się taka energia społeczna, pojawi się nadzieja na zmianę, nadzieja na zwycięstwo, wtedy zmiana jest możliwa. I myślę, że jest to bardzo cenna e, lekcja dla nas, abyśmy nie musieli jej przechodzić tak, jak Węgrzy po 16 latach e, nierównej walki, która wydawała się już nie mieć końca. E, Węgrzy się od tego uwolnili. Mam nadzieję, że w Polsce nas to nigdy nie spotka, ale pamiętajmy o tej lekcji węgierskiej, bo ona jest nam myślę szczególnie bliska. Dzisiaj o tym, jaka będzie przyszłość Węgier, dyskutowali z państwem e, i ze mną Krzysztof Warga. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. oraz Wojciech Przybylski. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Ja nazywam się Leszek Gerszewski. To była kwestia sporna do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. A, żeby ta Bela już raz skończyła z Wokulskim, tak albo owak, powiedział Ochocki. Zapewne wolałbyś pan, taka, żeby zostać jednym z przyjaciół domu. Ale to się na nic nie zdało, rzekła pani Wąsowska. Bardzo proszę, moja pani, odparł z oburzeniem. To nie mój fach. Zostawiam to starskiemu i jemu podobnym. Więc cóż panu zależy na tym, ażeby Bela skończyła? Bardzo wiele. Dałbym sobie głowę uciąć, że Wokulski zna jakąś ważną tajemnicę naukową, ale jestem pewny, że nie odkryję mi jej, dopóki sam będzie w takiej gorączce. Ach, te kobiety z ich obrzydliwą kokieterią! Wasza jest mniej obrzydliwa? – spytała pani Wąsowska. – Nam wolno. – A, wam wolno. Pyszny sobie – oburzyła się. I to mówi człowiek postępowy, w wieku emancypacji. E, – Niech licho weźmie emancypację – odparł Ochocki. – Piękna emancypacja. Wy chciałybyście mieć wszystkie przywileje, męskie i kobiece, a żadnych obowiązków. Drzwi im otwieraj, ustępuj im miejsca, za które zapłaciłeś, kochaj się w nich, a one, bo my jesteśmy waszym szczęściem, odpowiedziała drwiąco pani Wąsowska. A cóż to za szczęście? 105 kobiet przypada na 100 mężczyzn, więc czym się tu drożyć? To też pańskie wielbicielki garderobiane zapewne nie drożą się. Naturalnie, ale najnieznośniejsze są wielkie damy i służące ze restauracji. — Co to za wymagania? Jakie grymasy? — Zapominasz się, pan — rzekła dumnie mnie pani Wąsowska. — No to pocałuję w rączkę — otwarł natychmiast, wykonywając swój zamiar. — Proszę nie całować w tę rękę. — Więc w tamtą. — A co nie powiedziałam, że przed wieczorem pocałujesz mnie, pan, w obie ręce? — A, jak Boga kocham. — Nie chcę być u pani na obiedzie. — Tu wysiadam. — Zatrzymaj, pan, powóz. — Po co? — No, jeżeli chcesz tu wysiąść. Właśnie, że tu nie wysiądę. O, ja nieszczęśliwy z takim podłym usposobieniem. Wokulski przychodził do państwa Łęckich co kilka dni i najczęściej zastawał tylko pana Tomasza, który witał go z ojcowską czułością, a następnie po parę godzin rozmawiał o swoich chorobach lub o swoich interesach, dając zlekka do zrozumienia, że uważa go już za członka rodziny. Panny Izabeli zazwyczaj nie było w domu. Była u hrabiny ciotki, u znajomych albo w magazynach. Jeżeli zaś Wokulski trafił szczęśliwie, rozmawiali ze sobą krótko i o rzeczach obojętnych, gdyż panna Izabela nawet i wówczas albo wybierała się gdzieś, albo u siebie przyjmowała wizyty. W parę dni po odwiedzinach pani Wąsowskiej Wokulski zastał pannę Izabelę. Podając mu rękę, którą jak zwykle z religijną czcią ucałował, rzekła – — Wie pan, że z prezesową jest bardzo niedobrze? — Wokulski stropił się. — Biedna, zacna staruszka. Gdybym był pewny, że moje przybycie nie przestraszy jej, pojechałbym. — A czy ma aby opiekę? — O, tak — odparła panna Izabela. — Są tam baronostwo dalscy — rzekła z uśmiechem — bo Ewelinka już wyszła za barona. Jest Fela Janocka i starski. Twarz jej oblał lekki rumieniec i umilkła skutki mego nietaktu, pomyślał Wokulski. Spostrzegła, że ten starski wydaje mi się niesmacznym i teraz miesza się na lada wspomnienie o nim. Ach, jakże to podłe z mojej strony. Chciał powiedzieć coś życzliwego o starskim, ale uwięzły mu wyrazy. Aby więc przerwać kłopotliwe milczenie, rzekł. A gdzież w tym roku wybiorą się państwo na lato? Czy ja wiem... Ciotka Hortensja jest trochę słaba, więc może pojedziemy do niej do Krakowa. Ja jednak muszę przyznać, miałabym ochotę do Szwajcarii, gdyby to ode mnie zależało. A od kogoż? – spytał Wokulski. Od ojca. Zresztą czy ja wiem, co się jeszcze stanie? Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro około 20.50. Jedynka.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 Kłopoty na autostradzie A1 na odcinku węzeł Tuszyn, węzeł Piotrków Trybunalski Zachód. W pobliżu Władysławowa na jezdni w kierunku Katowic na 345 km zepsuła się ciężarówka i zablokowany został jeden pas ruchu. Utrudnienie powstało około 20, być może potrwa nawet 2,5 godziny. Krajowa 1, odcinek Tychy Bielsko-Biała w pobliżu Pszczyny. Na jezdni w kierunku Bielska-Białej na 583 km doszło do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu. S1. Odcinek węzeł Stara Wieś, węzeł Hałcnów w pobliżu Bielska-Białej na jezdni w kierunku Tychów. Na 36 kilometrze uszkodzony został pojazd, który blokuje jeden pas ruchu. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł komorniki węzeł Luboń w pobliżu 164 km. Właśnie tam doszło do zdarzenia dwóch autosobowych i busa. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowane były dwa pasy ruchu. Teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów tym odcinkiem autostrady w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na autostradzie A8 na odcinku węzeł Wrocław Stadion. Węzeł Wrocław Północ na 18 kilometrze jezdni w kierunku stolicy.